To będzie zielony, lany poniedziałek, a jak wiadomo, zieleń to kolor dwójki. W nocnej strefie zanurzymy się w zielonych dźwiękach, które popłyną spokojnym, równym nurtem, kropla po kropli. Pretekstem do spotkania z wodną muzyką jest czterdziestolecie dwóch wielkich płyt japońskiego Ambientu, Green i Surround Hiroshi'ego Yoshimury. Zapraszam dziś o 22. Krzysztof Dziuba. Bardzo lubiłam być na planie, to ja miałam takie poczucie, że patrzę jak on się uruchamia, jak są jakieś dziesiątki statystów, duża ilość nie wiem, powozów historycznych, rozmach, scen. To było coś, co tak, jak to się mówi, nakręca. Nie tylko o kinie, ale też muzyce, podróżach i życiowych wyborach będzie mowa w dwójce w wielkanocny poniedziałek. Na świąteczne spotkanie ze scenografką, dekoratorką wnętrz i laureatką Oscara Ewą Brown zapraszam już dziś o 14:00. Monika Zając. Autopromocja. Wielkanoc w dwójce. Magdalena Teichma, witam Państwa w drugi dzień świąt wielkanocnych i zapraszam na specjalną audycję, w której posłuchamy o zwyczajach związanych z dzisiejszym dniem. Dyngus dziś kojarzy się przede wszystkim z oblewaniem wodą i zabawą, choć może niekoniecznie bez troską, gdyż można dostać za to nawet i mandat. Tymczasem w wielkanocny poniedziałek Dyngusiarze przede wszystkim śpiewali i życzyli szczęścia gospodarzom i mieszkańcom, których odwiedzali. Stąd także specyficzne piosenki i przyśpiewki, których tekst zmieniał się w zależności od tego jak Dyngusiarze zostali przyjęci. Dowiemy się także, kim jest siuda baba i co robi w wielkanocny poniedziałek w podkrakowskich wsiach, a na koniec o swoich świętach i dyngusie opowie także Maria Siwiec z gałek rusinowskich. Oprócz polskiej muzyki zabrzmią też melodie związane z wiosną oraz dwie wersje pieśni, która posłużyła jako tytuł audycji. Oryginał w wykonaniu Antoniny Majdy i jej instrumentalna interpretacja w wersji zespołu Lautari. Od nich zatem zacznijmy, śpiewa Antonina Majda z Masłowic w Sieradzkim. Do tego tu domu wstępujemy, zdrowia, szczęścia winsujemy, wszystkiego dobrego do domu nowego, na ten tu nowy rok, co nam go Pan Bóg dał. Przed tym domem biała kamienica, A na polu zielona pszenica. Zielona, zielona, bo na zimę siona. Pan gospodarz chodził do niej w poście I oglądał, czy pszenicka rośnie. Pszenicka się zrosła, jak na boru sosna, A tak mu się zgina, jak na wodzie trzcina. A cy wy ją żniecie, cy wy ją się wiecie, wy to wiecie, co za nią bierzecie. Bierzymy, bierzemy te bite talary, co wam się za wami, po stole tulały. Pan Gospodarz. Podasz Pan bogaty, miał kuniki, żeby katy. Jeszcze by to jeszcze nie takowe były, ale parobecek bardzo był liniwy. Chodził na zalety, fiksowane buty i późno przychodzi, jak słonecko wschodzi. Pani gospodyni kluczykami brzonka, Dla nas ci to dla nas podarunku szuka. Szukajcie, szukajcie, nie macie szukać, Bo nam tutaj długo czekać, Długo czekać dzień krótnieje, Nas gaice wiatr rozwieje, na naszym gaiku jedwabne stązecki, Co go powiązały masłowskie dziewecki. Dziękujemy za te dary, Coście nam tu darowali. Darowali, darmo dali, Żebyście się za to do nieba dostali. Z Bogiem Ojcem w niebie królowali, Dziękujemy po drugi raz, rocku ostatni raz. Śpiewała Antonina Majda, nieżyjąca już znakomita śpiewaczka z regionu sieradzkiego. To piosenka, która znalazła się na jednym z albumów naszej radiowej serii Muzyka Źródeł. Jej melodię wykorzystał także zespół Lautarii na swojej płycie wolumen 67., Znalazły się tam interpretacje muzyki i pieśni z regionów Kaliskiego i Sieradzkiego. Tak więc posłuchajmy jak brzmi owa dyngusowa piosenka w ich instrumentalnym opracowaniu. Dyngusowa melodia z okolic się radza w wykonaniu grupy Lautarii. Polecam Państwu cały ich album, wolumen 67, z którego pochodzi ten utwór. A w naszej specjalnej audycji czas już na główny punkt programu, czyli dyngusowe opowieści i piosenki z różnych regionów Polski. Udało mi się ich zebrać naprawdę sporo i są one świadectwem głównie tego, jak zwyczaj Dyngusa się zmienia, a wręcz jak zanika oraz jakie było jego pierwotne znaczenie. Tę podróż zaczniemy od opowieści Bronisławy Chmielowskiej, przesiedlonej na Dolny Śląsk z okolic Lwowa. Usłyszymy także mieszkanki Łochowa, Bandyś, Gałek Rusinowskich, Celestynowa, o dyngusie będzie mówić nawet słynny Stanisław Klejnas i śpiewać kapelametów z gliny. Po dyngusie chłopaki, bo dziewczyny się strasznie chłopali, bo ich ublewali. Aha. Ale jak kogoś nie ubliali, to, to było bardzo wstyd. Mhm. które dziewczyny nie przyszli ublewać, to znaczyło to, że żyją tak chłopaki nie uważają, że nie przyszli, nie ubrali. No, a jak ubliali, to jeszcze potem mama na przykład niedzieli wynosiła e, pisanki, te kraszanki, tak się pisało takie pisanki z włoskim co się pisało, no to brała mama do, do tego kuszyczka, albo do chustki, związała jajka i pod kościołem tym chłopakom dała jajka, za to, że panna obdali, no. śmigło mhm. śmigo, śmigo podęgusi, przyszliśmy zaśpiewać o Chrystusie. Wielki czwartek, wielki piątek, cierpiał Pan Jezus za nas smutek, za nas smutek, za nas rany, za nas to, to za nas chrześcijane. Oj, jeszcze śpiewaliśmy to, wszedł Pan Jezus na przewody. Szedł Pan Jezus na przewody, Pan zdybale Panę niesławody. Grzeszna, Pana, no spocznij sobie, niech ja dojdę dasz mi wody. Grzesz to się powtarza. Nie będę ja spoczywała, nie będę wody dawała, bo ta woda jest nieczysta, na z drzewa liścia. Tyś ją sama znieczyściła, siedem synu utupiła. A coż to za prorok taki, poznał na mnie wszystkie znaki na Panno, nie lękaj się, do kościoła, spowiada się. Jak ona się spowiadała, to aż nią ziemia drżała Jak organy jej same grały dłonie nie przestały. To jest też na Dęgusie, to śpiewali. Ale to rzeczywiście tak śpiewali kiedyś, jak chodzili po Dęgusie? Tak dyngusie? śpiewali, no. Ale śpiewali potem wesołe takie, naprzecz przychodzili śpiewać, bo to było jak raz po tym, wilganocne. No to jeszcze takie wilganocne śpiewały się, a mhm. potem dopiero śpiewali takie wesołe. Przyszliśmy do po przyśliśmy do Zaśpiewajmy, o Jezusie. O Jezusie, o Maryja, za nami idzie cała familia. Gospodarzu z czarną brudką, Wynieś ze mną flaskę z wódką, Flaskę z wódką i zarakim, Gospodarzu nie bądź taki. Jest tu chałupecka, nie mała, nieduża, a w niej gospodyni czerwona jak róża, czerwona jak róża, biała jak linia. Nasza gospodyni po domu wywija, po domu wywija, kluczykami brząka. Dla nas ona, dla nas dęgu szuka, dla nas ona, dla nas dęgu szuka. Panie gospodarzu nie śpicie na dworzu, tylko w dumą pod pierzyną, z panią gospodynią. tylko w pod pierzyną, panią Panie. Panie gospodarzu, co, co tak długo śpicie. Krowa się odcieliła, a wy nic nie widzicie. Krowa się odcieliła, gdy nic nie widzie. Wózym nie jeździmy, grochu nie bierzemy, mąki nam nie dajcie, bo się pomączymy. Dajcie nią kiełbasę, to się nią łopasze, nasze je założę i do garła włożę. Nasze je założę i do garła włożę. Śpię tu z jajkiem, kura siedzi z jajkiem. Za czym kura zniesie, już, już będziemy w lesie. Za czym kura zniesie, już będziemy w lesie. Samego, A to jak nic nie dadzą Same nic nie mają nikomu. Ty nie chałupce, samego obucze, Same nic nie mają, nikomu nie dają. Same nic nie mają, nikomu nie dają. Dziękujemy za te dary, żebyście się za to do nieba dostali. Żebyście się za to do nieba dostali. U nas to po się chodziły. No to tam śpiewały, hałasowały, gadały, to tam ciesęły się, to to, ale kołotały do chałupy tak bardzo, że gospodyni nie musiała wyjść z jojkami, z plackim, z kołocem. A jak nie wysła, to ja bo syby pobieły w oknach, albo powywrocały, co o, to jest niezarte były, nie? A, dziołchy to oblać trzeba. Przecież cekają mi no na to. Jak dziołchy nie obleje w lany poniedziałek, to już nie będzie miała szczęścia. To trzeba koniecznie. A jak ją do studni jeszcze wezmą, a zleją tak bardzo, do kościuli jazd, to dopiero kuntet. Przy się to i piesnecki różne śpiewają, Ale ja już śpiewać nie będę i nową zaśpiewał klejna. No tak, ale ja... Kiedyś zaśpiewali tak, "Przyszliśmy do tu, się zaśpiewamy o Jezusie i o Maryi. A później to gospodzina wynosiła dyngus, a myśmy grali, bo ja tam grałem zawsze z tymi chłopakami. I się chodziło po jednej wiosce, po drugiej wiosce. Zbierało się kiełbasy, kaszanki, chleba, ciasta i później bo w takie do samego rana. My później wszyscy bawili się za ten dyngus. AHHHHH udział też w tym pochodzie? Nie, my głosowy? dziewczyny nie chodzili, dziewczyny, tylko chłopcy chodzili. My dziewczyny nie chodziliśmy nigdzie Ale też zapamiętała Pani, jak ci chłopcy śpiewali. O, oj Tak, dużo, no bo oni nieraz, oni nie tak przychodzili pod okna, to, to śpiewali. A w tym dworze, a w tej kamienicy Zasiała panianka ty jary psenicy Zasiała panianka ty jary psenicy. Samo nie zniecie, w snopy nie wiózecie, Tylko sacujecie, co za nią weźniecie. Tylko sacujecie, co za nią weźniecie. Wezną oni, weznu te bite talary, Będą oni jamśa po stole to cały. Będą oni jamśa po stole to cały. A nas pan gospodarz siedzi w rogu stoła, jedwa w nam pasikam złotą bite koła, jedwa w nam pasikam złoto bite koła. Pani gospodyni klucykamy brząko, a nam dyn guśnikom gorzołecki suko, a nam dyn guśnikom gorzołecki suko. Nieraz to jest dziesięć było, to już tych jajek zbrakło dawać. A to się dawało. Dawało to jajka. ja, No tak, no bo jak to? To nieraz chodziło dawała jajka. Oj, aby mnie nie łoblej, aby mnie bo, nie, wodą niektóre dziewczyny, bo to już lany poniedziałek był, to już wodą się lało. W dany poniedziałek pamiętam, poszłam krów dojść. Idę od, od krów leci. To już żona, ty był mężczyzna, i całe wiadro wody, a ja niewiele myśląc, całe wiadro mleka na niego wylełam. Także dowcip Pani też Oj, miała. Oj tak, to od mamy dostałam. <śmiech> <śmiech> A już taka beczka była, to jesteśmy pod drabina z bratem wody nanosili, już lanie było. Czy Pan pamięta te czasy, kiedy na Wielkanoc albo po Wielkanocy chodzono z muzykantem, z kogutkiem? Z... A, to, to, to, to, jak chodzą Panie z Dęguszy. A to ja chodziłem jeszcze z prawie. tak, to wtedy, to ja wiem, miał może... Ze 16 lat. Chodziłem, to chodzili mi po wsiach, po wsi się słoi, śpiwały po dęgusie. Dęgus taki wózek był, tam leśki były takie ustrojone, tańczyły na tym wózeczku. Tu była sikopka taką zrobioną, co tam wody nabrał. Sikop, bocią taki, panie, taki bocią, bo dlatego, że tam jak, jak się posłał, to te dziebuchy, jak dał jaki dęgus, to chciały obleć dęgusiorzy. To te dęgusiorze. Miałe też z tym się bronić, bo bociona, tym bocionem zaraz od trasy, a, je, a jak nie, to tą msikowką, wodą. Znają rywalę, bo to wydany poniedziałek, to, to się zagrały. A przyjechałem z nimi, chodziłem, to widziałem wszystko. Jakie melodie trzeba było grać? Ale jakie śpiewały, Dla, że, dlatego, że nie jedną melodię śpiewały, tylko śpiewały. I tak, i tak, no, Posły do tego tak, posły do drugiego i inaczej śpiewały nastał aleluja aleluja którego z nas każdy żądał aleluja aleluja tego dnia wielkanocnego aleluja aleluja czekaliśmy wszyscy jego aleluja aleluja Pańskie okno wstępuje mi, aleluja, aleluja. Zdrowia szczęścia wznoszę mi, aleluja, aleluja. Chodzimy dzisiaj po dnie gusie, aleluja, aleluja. Zaśpiewamy o Jezusie, aleluja, aleluja. Jezus staje wykup daje. aleluja, aleluja, A Maria ciasto kraje. aleluja, Alleluja. Gospodo z aleluja, aleluja, Alleluja, alleluja. Wynieście butelkę z wódku, aleluja, alleluja. alleluja. A ty, mości gospodyni, aleluja, aleluja, a wyłajże spod pierzyny, aleluja, aleluja. A wy niejże nam kiełbasę, aleluja, aleluja, co się trzy razy opasze, aleluja, aleluja. I do tego łyżeczkę masła, aleluja, aleluja By ci się córeczka pasła, aleluja, aleluja A w tym oknie stoi raczek, aleluja, aleluja Bo tu jest ładny chłopaczek, aleluja, aleluja Myśmy dzisiaj rano wstali, aleluja, aleluja. zimno roskę pozbierali, aleluja, aleluja. To tak, dzisiaj to już zagubiają, to już, tego już tego, ale kiedyś to jak za nią drzwi się zamykały, dzieci przychodzili jeden za drugim, a trzeba każdemu było dać, czy te jajko, czy. Czyli teraz to już pieniądze Pani chcieli. Pani, gdzie to wtedy kawalerzy przyjezdali, gdzie się samochody, a kiedyś mieli kawalerzy tylko rowery. To gdzie była panna, to przyjechali rowerami, panny zlali, ale panna musiała postawić pół litra tak, Tak na dwór taki, i tak, taki. woda była i trzeba było na głowę na, na, na, tam w jakiejś cince, wiadrem na, na, na głowę musieli zlać i święta, nie święta, tam ale brak by sprzątać i biedla. Całe ściany były zlane wodą. Kto tak, był ubrany, czy nie, to musiał się rozbierać, musiała się ta panna rozbierać. i nie upuścili, takie... żeby je nie, roz, nie poleli, tylko każda musiała być tak zlana, że nie wiem, i wtedy trzeba dać wykup. A to chyba nieprzyjemne tak być zlanym. A dlaczego? Przyjemne. Taki zwyczaj, <grymne> były, i tak zwyczaj się przyjęło. I tak trzeba było, takie było, to na zdrowie, poszło to wszystko. Ja, trochę do... się chowały. Jest, i jeszcze te chłopaki młode przywieźli koszyk i w tam koszyku sieczki coś ja. dla kuni nażnęło na tam w, w maszynie, to nasypali jajek i wtedy zbierali jeszcze w ten koszyk tę te jajkę, kto, no, kto dał. Jeszcze przyszli do pokoju, się na święta posprzątało, a oni specjalnie potrusnęli tam koszykiem i jakaś na podłoga. I ta sieczka wyleciała no, specjalnie, że brak było sprzątnąć. Wielki czwartek, wielki piątek, Cierpiał Pan Jezus za nas smutek, za nas smutek, za nas rany, za nas wiernych chrześcijan. Przyślimy tu po się zaśpiewamy o Jezusie, o Jezusie, o Maryi, dajcie dęgus gospodyni. Panie gospodyni, klucykamy brzonka, dla nas, dla nas się szuka. Dajcie nam, dajcie, ja jego 18, żeby wam się kory nie kryły po pokaźcie. Koleś się nie kryły, jak nie gubiły, żeby wam się wszystkie do domu schodziły. Dajcie nam tu, dajcie, i ze 25, żeby wam się dostał, lo córki ładryzić. Dziękujemy za te dary, co żeście nam darmo dali. Darmo dali, a nie załowali, żebyście się za to do nieba dostali. Gospodarzu szarną krótką poczystuj na słodką wódką, słodką wódką, a mną jakim Gospodarzu nie bądź takim. Gospodarzu, w domu śpicie, o, o Boże, nic nie wicie. Krówka wam się ocieliła, dwóch ciałecków położyła. A te ciołki źwawo rosły, zaraz łarać pole posły. Gospodarzu, wstaj nieboże, co się dzieje w Twej Boże, kropka Ci się ocieliła, dwóch cielaków położyła. tu po dyń a tu siedzi w gorku gąsie. A to gąsie nie gęgało, tylko z gorka wyglądało. Muzyka W jeździmy, grochu nie bierzemy, Mąki nam nie dajcie, bo się pomączymy. Nie nie dała no placka, gospodarz się wierci, trzyma jajka ćwierci. Obcy mali, jeszcze rano wstali, Panu Jezusowi ten gadali. Podbórka były wysypane ładnie piaskiem, na było, podbórko elegancko było, nie tak jak teraz, każdy jest inaczej. Ta. W domu to ojciec wydał rozkaz, co, on, co mają dzieci robić. Jedno mołowce, paść, drugie mogę gęsi paść, trzecie mokrowe. Zajmać Nie było, żeby tak były świnta jak to teraz, no. Lodźmy się wodą, to my się okropnie loli. Oprócz tego lania wodą to co, był jakiś jeszcze obiad świąteczny w poniedziałek, czy śniadanie jeszcze? To jest jak goście przyjechali, to jest tak, Były kartofle i był rosół i schabowe kotlety, mielone, no tak jak to na święta. no i teraz tak samo je przecież. Moje rodzice to zapraszali tam w gości, to pamiętam, jak się gościeły, jak gulały, jak śpiewały. To pamiętam, pokrywy w zimie dwie, i my pokrywamy, bym wnieły i gulały. Kiedyś to na patykach by grę tego, by kto groi, by gulało to wszystko. No. Za Dim za dziękujemy, zdrowie z, z tym siobą. Zróbmy, a żeby długo go a po śmierci w niebie. Berzy. Bardzo rzadko, ale bardzo, byli ale taki trafiały, trafiały. ludzie, że nie dali, no, byli wygonili ci, nie dali. chytrzy nie no. chcieli po prostu, nawet tak. jak dziewczyny. Ale dziewczynę... grób chodziło, to wszystkim dać, to ile to trzeba wydać. To, to noc, to noc jak gdy tak. przysły, to u nas mama jajka. długo nie dawała, bo one no. tak ładnie jajka. śpiewały i żeśmy słuchali, jak one śpiewały. Muzykant jeszcze był do tego... Nie? Ale choć chociaż no. biedneśmy byli, ale zawsześmy dali. A takie, co były bogate, to... Te bogate to właśnie nie dawały. Biedny trochę z ale do. Ale dołoczatek, ale biedny do, bo mówi niech tego. Jeden taki mądrala, nazbieramy taki koszyk, na, i ja i placka, wszystkiego. A on już wodą to wszystko nam no, źle. no. I co my mieli mu zrobić? jeśli my zaśpiewaliśmy. Ty gołodupców mówimy, no i tyle. <śmiech> Za te dziękujemy, Zdrowia szczęścia, bo mnie życzymy, a żebyście krótko żeli, a po śmierci nie klebeli. To był cały zestaw dyngusowych i wielkanocnych opowieści i pieśni. Na koniec zaś mieszkańcy gałek rusinowskich zaśpiewali tym, którzy nie przyjęli dyngusiarzy. Ale wielkanocny poniedziałek to nie tylko dyngus i wszechobecne strugi wody. W Małopolsce tego dnia pojawia się postać, która budzi jednocześnie śmiech, ciekawość i lekkie niedowierzanie. Siuda baba, czarna od sadzy, z różańcem w ręku i w towarzystwie barwnego orszaku, wyrusza w drogę od domu do domu, zaczepiając, brudząc i zbierając datki. Skąd wzięła się ta osobliwa tradycja? Co oznacza i dlaczego wciąż jest żywa? O tym opowiedzą Łukasz Janus z Lednicy Górnej i Katarzyna Chorobik z zespołu Mietkowiacy, z którymi rozmawiała Monika Gigier. Jest to zwyczaj tak naprawdę jeszcze słowiański, przedchrześcijański, kiedy we wsi Lednica Górna miało znajdować się święte źródełko, przy której płonął święty ogień. Miejsca tego strzegła kapłanka, która raz do roku właśnie w tym okresie wychodziła na wieś i szukała swojej następczyni. Łukasz Janus, cygan i członek Ledniczan. Dziewczyny, oczywiście nie chcąc trafić w rolę przyszłej kapłanki, uciekały, natomiast nie mogły się one wykupić. Stąd ten strach wśród młodych dziewczyn, ponieważ siuda baba musiała znaleźć swoją kapłankę na kolejny przyszły rok. Powiedzmy kilka słów o samej siudej babie, co znaczy siuda. Katarzyna Chorobik, zespół regionalny Mietniowiacy, kierownik zespołu. W materiałach, z których korzystałyśmy jeszcze z panią Marią Idzi, która konstruowała pierwszy scenariusz. Było dużo takich określeń do popielato, kominy, wymiato. Myślę, że chodziło o opis tej postaci. Kiedyś rozmawiałam z jedną osobą na temat właśnie siudej baby. Ona zadała mi pytanie, czy wizerunek siudej baby nie jest efektem tego, że tradycja chrześcijańska dążyła do ośmieszenia tradycji pogańskiej. Wygląd tej kobiety był taki troszkę groteskowy, prawda? że to jest mężczyzna, a nie kobieta. Że ona ma te wszystkie spódnice, jest brudna. Nie da się ukryć, że Siuda Baba jest taką bardzo egzotyczną postacią, prawda? bo ma te ziemniaki, czy też te kasztany w kształcie różańca. Ma krzyż do całowania. Dość fantazyjnie wygląda ta postać. I ona równocześnie no, wzbudza strach, ale jest też melancholijna, prawda? bo ona chce odejść od ognia. Na ten aspekt kładziemy nacisk naszej inscenizacji, żeby oddać ten nastrój. My akurat tylko na scenie prezentujemy te treści, nie praktykujemy tego w życiu codziennym. My jakby zainspirowaliśmy się tą dawną tradycją i przedstawiamy ją scenicznie. Zmarczych stał zbawiciel, świata odkupiciel, piekło swoją mocą zburzył jedną nocą piekło swoją mocą wzburzył jedną nocą. Poszła, no poszła Matuleńka Boża na łączkę zieloną, po wodę studzianą, na łączkę zieloną, po wodę studzianą. I napotkała tam troje Żydowiątek, troje Żydowiątek, ale nie strzyglątek, troje Żydowiątek, ale nie strzyglątek. I pytała się ich o Syna Bożego, czy Go nie widzieli albo nie słyszeli, czy Go nie widzieli albo nie słyszeli. Jedno powiedziało, że Go nie widziało, drugie powiedziało, że Go nie słyszało, trzecie powiedziało, że Go i widziało, gdzie żeś go widziało w kościele na męce? Trzyma chorągiewkę swoje swojej świętej ręce, Trzyma chorągiewkę swojej świętej ręce. Jego święte ręce przybite na męce, Jego święte nogi cierpiały ból srogi, Jego święta krewka promieniami ciekła, za nas Ci, to za nas, wierni chrześcijanie, Bośmy tu nie sami, jest Pan Jezus z nami, Spieszyć nam się trzeba, bo pójdziem do nieba. Po Pobłogosław Boże całemu domowi, Pani gospodyni i gospodarzowi, Pani gospodyni i gospodarzowi, gdzie ta siuda baba, co dwa jaja zjadła? Bodaj ona, bodaj, z piekła nie wylazła. Bodaj ona, bodaj, z piekła nie wylazła. Wyłaś, babo, z piekła, boś się już upiekła. Jeszcze nie wylazę, a ze się usmazę. Jeszcze nie wylazę, a ze się usmazę. Siódej Babie towarzyszy cała ekipa, to znaczy jest to cygan, który pilnuje ją, który wyznacza tak naprawdę trasę, który przewodzi całemu orszakowi. Orszak zamykają krakowiacy, którzy niosą ze sobą wózeczek ze świętym Chrystusem. Pokrótce jakbyś mógł opisać i siódej Babę, i cygana, i krakowiaków. Zacznę od siódmej baby, bo od niej wzięło się całe święto. Siódma baba jest e, oczywiście całą smolona, to znaczy Cała twarz, szyja, ręce, całe ciało, które jest na widoku powinno być osmarowane sadzą. Ma płachtę na włosach, spódnica, spódnica siudej baby, która często uniemożliwia jej gonienie za dziewczynami. Nie może być wręcz pierwszej nowości. Im bardziej zużyta, tym lepsza. Przez swoje ramię przerzuca płachtę, w której trzyma skrzynię z sadzą. Ta skrzynka jest bardzo nam potrzebna podczas trasy, bo to właśnie siuda nosi sadzę którą uzupełniamy na trasie. Cygan. Cygan ma oczywiście kapelusz cygana, bat, który ma kilka metrów długości. Cygan jest ubrany cały na czarno, z kolorowymi frędzelkami i oczywiście też usmarowany cały sadzą, także nie jest widoczny spod tej warstwy sadzy. No i oczywiście krakowiacy ubrani w tradycyjny strój i jeszcze raz powtórzę wózeczek z Chrystusem. A po co wam ten wózaczek? Święto Siódej Baby jest połączeniem tradycji słowiańskiej, przedchrześcijańskiej z tą chrześcijańską, czyli właśnie ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Niejako przynosimy tego zmartwychwstałego Jezusa do każdego domu i to też jest bardzo ważna część tradycji, czyli informowanie mieszkańców Lednicy Górnej, że Chrystus zmartwychwstał. Cały dzień wygląda tak, że po poranku spotykamy się najczęściej w domu Cygana, tam przygotowujemy się, smarujemy oczywiście sadzą, przygotowujemy naszą tajemniczą mieszankę, którą się później smarujemy i smarujemy ludzi. Staramy się oczywiście dojść do wszystkich mieszkańców Lednicy. Jest to bardzo trudne, ponieważ Lednica już jest coraz, coraz większa. Przeznaczamy na to cały dzień, więc praktycznie można powiedzieć, że od samego rana do zmroku jesteśmy w trasie, żeby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć, co robimy i żeby do jak największej ilości domów dotarł zmartwychwstały Chrystus. I co jesteście chętnie przejmowani przez gospodarzy? Ludzie, którzy znają ten zwyczaj są rodowitymi ledniczeniami, wręcz czekają na nas w domach, już w otwartych drzwiach, Czujemy się tam co roku jak w domu po prostu. Natomiast ludzie, którzy niedawno zamieszkali na lednicy, często ich reakcja to jedno wielkie zdziwienie. Jeśli widzą nas na ulicy całą bandę Krakowiaków siódom i Cygana, po czym jak mówimy, że to jest zwyczaj tylko jeden w Polsce, to wpuszczają nas do domu bardzo chętnie i wręcz są tacy ciekawi. Wypytują nas. Mam w pamięci jedną taką sytuację. W końcu wsi zobaczyliśmy kartkę wiszącą na drzewie. Siódoba, bo przyjść, czekamy. Mieszkańcy obecni przyjechali dwa lata temu bodajże na lednice, wprowadzili się. Ja ani razu ze względu na to, że był to nowy dom, nie byliśmy tam jeszcze. No i w momencie, w którym tam przyszliśmy do tego domu, po prostu. Święta totalne dla nas. Spędziliśmy tam chyba ponad godzinę. Przywitali nas z takim wielkim entuzjazmem. Okazało się, że w ogóle nie pochodzili z Małopolski, a wręcz czekali na nas. Więc naprawdę przecieramy sobie szlaki na przyszły rok i już wiemy, gdzie pojawić się w następnym roku. Piosenko, piosenko, córześ nam przyniosła chłopcom krasoneczki. Panią pierścioneczki, chłopcom krasoneczki. Panną pierścioneczki, chłopcom krasoneczki, Żeby się cieszyli, panną pierścioneczki, Żeby się żeniły, panną pierścioneczki, Żeby się żeniły. Kiedy byłem jeszcze bardzo małym chłopcem, drugi dzień świąt był zawsze takim dniem trochę strachu. Nie ukrywam widok Siudej baby i cygana troszkę przerażał, natomiast im dłużej przypatrywałem się tej tradycji, miałem takie hmm, też chcę kontynuować to, co jest tak pielęgnowane przez tyle lat. Nasza ekipa Siudej Baby na rydnicy górnej działa tak rotacyjnie, to znaczy, jeżeli już ktoś wejdzie w nasze szeregi ekipy Siudej Baby, to już raczej zostaje na parę lat. No i najczęściej powodem odejścia jest po prostu ożenienie się. I właśnie ja przejąłem schedę po cyganie, który parę lat temu ożenił się i powiedział panowie, dziękuję, ale teraz nowe obowiązki na mnie czekają. Więc to był dla mnie taki wzór. On też nauczył mnie strzelać z bata, bo parę sobót przy ognisku spędziliśmy na tym, żebym się nauczył strzelać odpowiednio z tego bata, żebym się nauczył biegać jak cygan i żebym znał zakamarki wsi, żebym mógł po prostu prowadzić ten orszak. A jak biega cygan? Bardzo pewnie siebie, bardzo odważnie i nie boi się wejść nigdzie. Czy to przez płot przeskoczyć, czy przez rów, pobiec za jakimś samochodem, nie ma żadnych granic w ten dzień. To jest trochę taki wodzirej całej ekipy i on jest na czele orszaku. Trzeba się z orszakiem się baby rozstać, kiedy się ożeni? A co trzeba zrobić, żeby się dostać do takiego orszaku? Przede wszystkim trzeba pochodzić... Z Lednicy Górnej, trzeba mieszkać na Lednicy Górnej, to jest myślę taki główny warunek. Trzeba być kawalerem i przede wszystkim czuć w sobie pasję do tego, co się robi, ponieważ tak jak mówię, to jest cały dzień tak naprawdę spędzony w terenie. Jest to kilkanaście kilometrów do przejścia, więc muszą to być na pewno młodzi, zabawni i pewni siebie panowie. U nas ten dzień nie ma czegoś takiego jak słowo obciak. Ci, którzy należą do ekipy Siódej Baby są z tego dumni. Chłopacy, którzy chodzą z Siódą Babą wybijają się na tle wsi. Jest to też trochę takie grono, do którego nie trzeba namawiać. O tym jak dziś wygląda spotkanie z Siódą Babą w podkrakowskich wsiach opowiadali Państwu Łukasz Janus z Lednicy Górnej i Katarzyna Chorobik z zespołu Mietkowiacy. I jeszcze jedna świąteczna opowieść dziś dla państwa. O swoich świętach i dyngusie mówić będzie doskonale znana postać, czyli Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich. Człowiek naprawdę tak tej Wielkanocy czekał, no i w domu były porządki robione, różne były ozdoby robione, przecież nie było tak, jak teraz wie pan, że są takie domy, tylko były po prostu, była mała chałupka i duża chałpa, no i te jak były dziewczyny, panny, to one już tam przygotowywały te wszystkie ozdoby, no a mama to już szykowała tam, te posiłki też nie były za bogate, takie na te święta wielkanocne, no to, to, to jajko jak już było poświęcone w tę wielką sobotę, no to już się tak czekało i też nie było wolno jeszcze jeść tej święconki, aż dopiero po, jak były rezulekcje rano i przyszło się z tej rezulekcji, to dopiero ten barsz się krajało do, no to święcone jajko w barszcz, no i, i dopiero się wtedy spożywało. Cały tydzień się pościło, to już tak człowiek się wy, wymorzył to, już tak, tak, to jak było te, to ciasto czy coś, no to już tak człowiek czekał, bo przecież też nie było tam takich specjalnych ciast, tylko było zwykłe, czyli no i, i tym, tym człowiek po prostu się dzielił w domu ile było i, nie było żadnych koszyczków, tylko po prostu był talerz i to taki sobie talerz no, zwykły. No i ten, no, te jajka się obierało, kładło się na talerzu, I jak była tam no, wiadomo tej wędliny, kawałki kiełbasy, no to się okręcało kiełbasą ten, y, ten koło te jajka na talerzu, no i do tego się kładło sól, kładło się krzan i to wszystko do czegoś tam było, nie? Też no słoniny też, bo żeby tam, to mówiły te słoniny, to że jak się włożyło kawałek, to jak tam ktoś miał jakieś te wrzedzione albo jakieś tam coś, tak się posmarowało, to, to zginęło. Albo krowa jak miała tam jakieś tego, no to ta słonina miała służyć. No i te wszystkie też, to ciasto czy coś, żeby to zdrowo służyło człowiekowi przez cały rok, żeby człowiek nie chorował. U nas to jest taka tradycja, że jeszcze do tej pory zostało, że w domu takiej pani zanosi się, no teraz to już wiadomo, że te koszyczki są, tam ludzie ozdabiają, ale zanosi się tam w jedno miejsce, ksiądz przyjeżdża, święci, przeważnie to dzieciaczki, no są, są się bardzo, są zadowolone, jak, że mogą zanieść tę święconkę, no i jajka to no ozdabiało się tylko borówką, borówkę się rwało z lasu, jak u nas to więcej tam nic się takiego nie kładło, tylko Borówkę, no i serwetkę taką haftowaną, no bo wiadomo, jak dziewczyny były, to każda się starała, żeby ta serwetka była jak najładniejsza, pod, pod tej jajka się kładło na talerzu i tak się za, zanosiło. A jak się farbowało tą borówką? Proszę powiedzieć jakby ktoś chciał, na przykład naszych słuchaczy, przepisu. <śmiech> to znaczy się, pani przepisu. borówką się nie farbowało, bo tę borówkę to się tylko ozdabiało, wsadzało się mi między tym. Jajkami. One były białe? Białe były i obrane, bo teraz to nawet ludzie z tymi skorupkami zanoszą święcą, a, te, a dawniej to nie. Obie... I teraz nawet ja to obieram, do tej pory tak zostało. No i baranka się kładło, no jak ktoś tam miał, nie? A które elementy były obowiązkowe w święcące? No to tak, chleb, ciasto, kiełbasa, sól, krzan. No tyle chyba było. No i tą borówką i więcej to nic tak dawniej tam się nie kładło no. Pisanek nie robili, kraszanek? Znaczy się u nas to powiem pani, że nie było tych pisanek. Nie było. U nas to więcej tak kwiatki na stół ozdobione były. No i te pająki różne te dziewczyny, wycinanki na ścianach. A podwórka jakby wysypane to piach, piasku się żółtego na każdym podwórzu. To było wymiecione i takie kubki piasku się wysypało. Kamień, kamienie jak był, bo każdy miał kłopotu ko, kamień. Te kamienie się bieliło na białą. Wapnem, bo dalej to było wapno, nie? Wszystko tak pachniało, no i w domu przecież i, i wszędzie było wybielone. Bo dwa razy się do roku bieliło. Ja powiem panu, no ta Wielkanoc to jest, tak przypomina, bo to wszystko ożywa, no jak ja siedziałam w domu to tak, i gęsi się lęgły, i kury się lęgły pod stołem, no i to później wszystko było wywalane, wszystko bielone, no i tak wszystko, tak to przypominało nowe życie chyba, no bo tak jak się to wszystko, lęgły się te gęsi, te kurczaki, to, i, ta, i to nieraz przed Wielkanocą to wszystko też było, no jak wcześniej tam, no i człowiek tak żył i, i dobrze było. Też tak wcześniej nie szykowało się, bo dopiero może Wielki w piątek, bo wie pan, jak nie było za dużo, nie było co jeść, no to tak się szykowało, żeby te dzieci nie zjadły, żeby Wielkanoc miały się czym. A przecież już był późno, to tam, co tam no, gotowały, ten barżna grzyba i kartofle z solą się zjadło, albo jakieś jajko, no i takie było cały pozno. Tak jak mówię, jak człowiek się wymorzył, no to później tyle tych potrawy tam przyszykowałem. Myśli pan, że to tak było tego dużo? Jak pamiętam, tata niósł targu kiełbasę, to ja na drodze czułam, wie pan? Tak mi pachniała ta kiełbasa, dzisiaj to wszystko jednakowo, jednakowo pachnie. Wcale nie pachnie ta kiełbasa. No inna kiełbasa. Inna kiełbasa, naprawdę. No to i tego nie było na co dzień, jak teraz, że każdy ma tak i tam jedzenie taką kiełbasę, taką. Była tylko po prostu jednak pojechał tata do Odrzywol, bo w odżywole te kiełbasę przewalnie. No to tam kupił kilo, no to jak było na tyle ludzi. A może nawet i nie, a, a, a mięso to tak było, że też się sprzedało i no rąbanki tam ze dwa kilo, czy ile, to jakie to było święta już. A w kapuście to tyle przezroczysta była, myślę pan, ale też dobra była. Powiem panu, że może i ludzie byli zdrowsi, że tego mięsa tyle nie jedli, więcej takie potrawy były naprawdę takie swoje. No i lepiej... Lepiej się czuli ludzie, ja bym powiedziała jak dzisiaj, ten, ci młodzi wszystko już chor chore z tego wszystkiego, z tego dobrego jedzenia chyba. A czy były jakieś specjalne tradycje związane z obchodzeniem właśnie wieczora Wielkiej Soboty, to znaczy cz czuwanie w kościele przed rezurekcją? Tak, tak, to było już ksiądz tam wyznaczał do aduracji też, no i jak starsi tam ktoś miał czas, no przeważnie to chodzili całą noc. To ja się dorodowały. i dzieci, i młodzi śpiewali, u nas to było bardzo dużo dawniej mężczyzn. Tacy byli śpiewacy, że całą noc śpiewali mężczyźni No i kobiety odśpiewywały. Po prostu nawet i za zaumarłem to, długo tak chłopy chodziły i śpiewały. Nawet przecież ani się nie płaciło nic, tylko już tak chętnie to robili. No. Poniedziałek to już tak każda panna czekała tego poniedziałku lanego, naprawdę, bo to... No, kiedyś ten u nas było bardzo fajnie, ten Lany Poniedziałek też chodziły, chłopaki podjęli się w, w wielką niedzielę, nie? No to już wieczora już chodziły, no to tam po tym dyngusie się czekało, bo przysły to nie jak no to tam muzykanta nie było, wie pan, bo same tak śpiewaczki wincy tam, to tam na organce, które umiał grać, czy tam wziął wziun jakie coś, bębnie, wiadro, czy coś, nie, no ale śpiewały tak ładnie po tym dyngusie, no i chodziły dotąd, a ten luny poniedziałek się zacął, to jak gdzie były pan, a nie patrzały wcale, czy panny, czy nie panny, no ale wincy gdzie te dziewuchy, mówię panu, co to się nie działo, u tak zlały, to trzeba było pierzyny wynosić na, na płot. Wszystko było mokre, no ale ani się nikt nie obraził, a jeszcze kazdo to chciała, żeby nią dobrze ten chłopok zlał, bo mówiły, że dopiero będzie miała powodzenie, będzie lepił wodzajem te pannę. To tam się niby się nie dawała, dobrze tego chciała, żeby nią tam zlały. No i fajnie było. no. Nie tak, że te, teraz przyjdzie, pryśnie tam perfunkamy trochę i to jest. To nie tak było, a gdzie tam zapały, to w cebrzyny, albo gdzie do smuga i tak zmocały ze matką kochaną. A w jakichś specjalnych strojach się chodziło po dyngusie? Nie, nie, nie przebierały się u nas, bo właśnie tak się widzi to tam więcej się przebierają, a u nas to tak sobie chodziły, jak, jak były ubrane w święta to tak chodziły, ale bardzo ładnie to było posłuchać za oknem. Gospodynie wynosiły jajka i ciasto, no jak miał ktoś pół litra, to też pocyn a jak nie miał, to no to i no, no tej ojcyna tam przeważnie były. Tak się cieszyły, no. Pudzi se sprzedały i też coś kupiły za to. A coś śpiewali, jak chodzili po dyngusie? No, no, śpiewały, no co śpiewały, śpiewały, śpiewały. Przyślijmy to po za śpiewu myło Jezusie. O Jezusie, o Maryi, dajcie w gospodyni. Nasa gospodyni, klucykamy brzunko, chyba u nas z dynku si Nie dajcie nam no munki, bo się u mący. dajcie nam no kiełbasy, to się podziemy. Na w chałupie biały kumin widać, Łanną córkę mocie, nie chcecie ją wydać. Ty mały chałupce samego wodupce, Same nic nie mają, milo no nas nie dają. Dajcie nam tu, dejcie kawał upesera, to Tobą namówimy mańce kawalera. Swoimi wspomnieniami i śpiewem dzieliła się Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich, a także inne nieżyjące już śpiewaczki z tej wsi. Na sam koniec zaś posłuchajmy zupełnie innej muzyki. Będzie to melodia na powitanie wiosny, która pochodzi z Finlandii. Ja już dziękuję Państwu za spędzony wspólnie świąteczny czas. Życzę udanej końcówki świąt wielkanocnych. Wracam do Państwa jutro w nocnej strefie. Magdalena Teichma, dziękuję i do usłyszenia. Thank you. Tensina ma kallima ga si tema kaelas sida mul nagu i enne laevast tensina ma kallima si tema kaelas sida mul nagu i enne oh oleks minu kallim saare maal mina hingaks sin te marina ana lo oleks kallim saare maal mina hingaks sin te marina ana tensina ma kallima ga si tema kaela si mul nagu i enne laevast tensina ma kallima ga si tema kaelas sida mul nagu i enne 200 verstav eras te meidahu ta ta suurede kaksa da verstav erste meida ta suure ja tsinoma kallima ga kesi tema kaela sada mul minu ju in tela vast tsinoma kallima ga kesi tema kaela sada mul minu ju in tela ka selle ve sel ta ra joks plu kallima sel ta ra doks kes selle ve sel ta ra joks plu kallmi va sel ta ra ta tsinoma kallima ga kesi tema kaela Zdawunni kui enne laevasu Saadam seeuablaine Si sääme ühte alati me armastuse otsani Si siis... muzyki jazzowej Fryderyk Festival 2026 12 kwietnia w Muzeum Historii Polski. Na scenie m.in. Aga Zarian, Kinga Głyk, Marcin Masecki, Maciej Obara, Jorgos Skoljas oraz artyści współczesnej polskiej sceny jazzowej. Oglądaj transmisję na żywo na kanale YouTube Telewizji Polskiej.